Kazarska dzicz panem świata Tom trzeci Czas Skorpionów Rozdział pierwszy Ludobójczy marsz sejonistycznego rasizmu zaczął się już na początku XX wieku od wojny globalnej i rewolucji październikowej w Rosji 1917 roku. Międzynarodówki Finansowa i komunistyczna Kontynuowały to poprzez przygotowania i wybuch II wojny globalnej. Lecz nowy, rozstrzygający etap tego marszu datuje się od udobójczej masakry Japończyków po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroshima i Nagasaki. Hazarska dzicz w białych kołnierzykach nigdy nie stanęła przed jakimś Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Nigdy nie zostali oskarżeni, nigdy skazani a była to ewidentna zbrodnia ludobójstwa i to podwójnego. Samo zrzucenie bomby atomowej na bezbronne miasta japońskie stanowiło niespotykaną dotąd zbrodnię wojenną. Użycie tych bomb nie miało uzasadnienia w wojnie USA z Japonią, wtedy już całkowicie bezbronną. Za tą zbrodnią ciągnęło się i nadal ciągnie gigantyczne pasmo kłamstw i przemilczeń. Można rzec. Smog większy niż grzyby, dymów i ognia nad Hiroshima i Nagasaki. Gigantyczne grzyby po wybuchach i szok skutecznie przysłoniły coś ważniejszego. Tym czymś była cisza spowijająca pracę nad budową broni jądrowej. Hipokryzja towarzysząca marszowi ku broni jądrowej. Pół wieku później te nikczemności miały swój duplikat w ponownym ujarzmieniu państw świata islamskiego. W celu nakręcenia krwawej spirali terroru i podboju od Bałkanów po Afganistan z etapami w Libanie, Iraku i państwach północnej Afryki. Zbrodnia międzynarodowego syjonizmu w postaci wyburzenia wież nowojorskich we wrześniu 2001 roku miała jeszcze bardziej niszczycielskie skutki niż dwa grzyby atomowe nad Japonią. Zginęło w tych wieżach w cudzysłowie, tylko trzy tysiące osób, ale zyskali prawo do wojny z terroryzmem. Zmasakrowano Afganistan pod pretekstem poszukiwania Bin Ladena i jego mitycznej al -Kaidy. Potem Irak pod pretekstem wojny prewencyjnej przeciwko Sadamowi Husseinowi. Ten sam pretekst wciągnięto na sztandary nadchodzącej krucjaty przeciwko Iranowi. Prace nad konstrukcją bomby atomowej prowadził szczególny gatunek ludzi oddanych temu szatańskiemu celowi. Zainteresował się nimi wytrwały demaskator tej diabolicznej kasty Eustazy Mullins, kiedy pojechał do Japonii na cegl wykładów. W trakcie pobytu Japończycy zawieźli go do Nagasaki. Udali się do Nagasaki Atomik Bomb Museum. Mulins znalazł się pośród makabrycznych przedmiotów i eksponatów. Jednym z takich eksponatów były palce człowieka zatopione w szkle. Ujrzał cień człowieka na betonowej ścianie, stojącego przy niej podczas eksplozji. Człowiek stał się pyłem, lecz cień pozostał i jakby specjalnie na niego czekał. Był to dla Mulinsa wstrząsający impuls. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych odczuł przymus moralny do zajęcia się tym tematem. Plon swoich dociekań opublikował w internecie w lipcu 1998 roku. Nikt przedtem nie stanął przed takim zadaniem i z taką determinacją. Mullins odkrył dalekosiężną, diaboliczną konspirację przeciwko ludzkości. Nie tylko przeciwko Japończykom, jako chronologicznie pierwszej zbiorowej ofierze tego światowego spisku. Rozpoznał program fantastycznych spiskowców, których celem było i jest przechwycenie władzy nad ludzkością. Historia tego planu sięga lat 30. XX wieku. Niemcy i Japończycy byli już blisko uzyskania technologii rozszczepienia atomu. W obu tych krajach ich przywódcy surowo zabronili naukowcom prowadzenia dalszych badań. Adolf Hitler, dziś niekwestionowany potwór ludzkości, powiedział, że nigdy nie pozwoli pracować w Niemczech nad tak nieludzką bronią. Cesarz Japonii poinformował swoich naukowców, że nigdy nie zaaprobuje takiej broni. W tym samym czasie Stany Zjednoczone nie miały u siebie ani jednego naukowca pracującego nad tym zagadnieniem. Naukowcy niemieccy skontaktowali się ze swoimi odpowiednikami z dziedziny atomistyki w USA. Wtedy usłyszeli, że istnieje możliwość rządowego wsparcia dla ich prac właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zatem ruszyli do USA ze swoim programem. Przywołany przez Mullinsa Don Bayer pisał Leo Schillard wraz z jego kolegami węgierskimi fizykami, Eugene Wignerem i Edwardem Tellerem stwierdzili, że prezydent USA musi zostać ostrzeżony, że technologia bomby atomowej nie jest zbyt skomplikowana, jest możliwa do opanowania. Tymczasem żydowscy migranci mieszkający w Ameryce mieli już osobiste doświadczenia z tym, czym jest niemiecki faszyzm w Europie. W 1939 roku trzech fizyków uzyskało poparcie Alberta Einsteina i jego list datowany 2 sierpnia. Został on dostarczony przez Aleksandra Sasza Franklinowi Rooseveltowi do Białego Domu 11 października 1939 roku. Druga żydowska wojna z ludzkością już trwała ale tylko na etapie najazdu Niemców i żydo na Polskę. Sternicy Roosevelta wiedzieli, że jest to tylko pierwszy etap działań militarnych w tej wojnie. W grudniu 1941 roku USA sprowokują atak Japonii na bazę amerykańską w Pearl Harbor. W odpowiedzi USA, w cudzysłowie, zostaje zmuszone wejść do wojny. Perspektywa skonstruowania bomby, która niewielkim kosztem powali wroga Stanów Zjednoczonych, została amerykańskim Żydom niejako podana na tacy. W tymże Muzeum Bomby Atomowej w Nagasaki na czołowych miejscach zostały wyeksponowane fotografie dwóch Żydów – Alberta Einsteina i Roberta Oppenheimera. Ten drugi opracował technologię bomby atomowej w laboratorium ośrodka Los Alamos w stanie Nowy Meksyk. Znajduje się tam oświadczenie i fotografia generała Eisenhowera, wtedy najwyższego rangą dowódcy wojskowego. To zdjęcie można znaleźć w książce Eisenhower autorstwa Stevena Ambrosa. Ambros pisał strona 426. Sekretarz wojny Henry Stimson w nawiasie Żyd. Pierwszy powiedział Eisenhowerowi o istnieniu bomby. Eisenhowera oponowało uczucie przygnębienia. Kiedy Stimson powiedział, że Stany Zjednoczone powinny użyć bomby przeciwko Japonii, Eisenhower wyraził się, że ma swoje poważne obawy. W nawiasie czyżby zastrzeżenie? Po pierwsze, z powodu swojego przekonania, że Japonia jest już pokonana a zrzucenie bomby byłoby zupełnie niepotrzebne. I po drugie, cytat uważam, że nasz kraj powinien unikać szokowania opinii światowej przez jej użycie. Stimson miał być poirytowany zastrzeżeniami Eisenhowera, prawie gniewnie odrzucającego powody, które przedstawiłem w krótkim podsumowaniu. Trzy dni później Eisenhower poleciał do Berlina, gdzie spotkał się z Trumanem i jego najbliższymi doradcami, Eisenhower, w nawiasie, miał rzekomo powtórnie zapoponować przeciwko wykorzystaniu bomby i powtórnie został zignorowany. Mullins stwierdza, że Eisenhower nie mógł wiedzieć, że Stimson był wybitnym członkiem elitarnej loży School and Bones na Uniwersytecie Yale założonej przez Russell Trust w 1848 roku jako gałęzie niemieckich iluminatów. I rzekomo nie wiedział, że członkowie tej loży grali doniosłą rolę w organizu wojen i rewolucji. Tę nie niewiedzę Eisenhowera także należy włożyć między bajki. Wystarczy przeczytać moją książkę Lichwarą Ludzkości, aby wiedzieć, że na tych wyżynach władzy nie była możliwa nie wiedza Eisenhowera. Mullins na podstawie swoich ustaleń stwierdzał, iż człowiekiem, który to wszystko przygotował do realizacji, był Albert Einstein. Opuścił on Europę i przybył do Stanów Zjednoczonych w październiku 1933 roku. Żona tego Żydomasona miała powiedzieć, że Truman uważał istoty ludzkie za godne pogardy. Dodajmy – że siebie jako Żyda, zgodnie z Talmudem, nie uważał za istotę godną pogardy, tylko w domyśle za nad człowieka. Wcześniej Truman korespondował z innym satanistą, Zygmuntem Freudem, na temat jego projektów pokoju i rozbrojenia. Chociaż Freud później powiedział, że nie wierzył, iż Einstein kiedykolwiek zaakceptuje jakąkolwiek z tych teorii. W nawiasie, rozbrojeniowych. Einstein osobiście interesował się pracami Freuda, ponieważ jego syn Edward spędził życie w szpitalu psychiatrycznym, poddawany tam terapii insulinowej i leczeniu elektrowstrząsami, co jednak nie skutkowało poprawą jego zdrowia. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych Einstein był fetowany jako sławny naukowiec, został zaproszony do Białego Domu przez parę prezydencką, Wkrótce Einstein głęboko zaangażował się w lewicową, w nawiasie lewacką, działalność Eleonory Roosevelt, którą, dodajmy od siebie, Christian Rakowski w swoich zeznaniach na Łubiance w 1938 roku nazwał wraz z jej mężem dwupłciową istotą. Einstein całkowicie zgadzał się z działalnością żony Roosevelta. Niektórzy z biografów Einsteina okrzyknęli tamten okres jako rewolucję Einsteina, erę Einsteina. Mullins stwierdzał, cytat, prawdopodobnie dlatego, że to on inicjował program atomowy Stanów Zjednoczonych. I dodaje, jego list do Roosevelt'a z prośbą o rozpoczęcie realizacji programu budowy bomby atomowej był z całą oczywistością inspirowany, przez jego wieloletnie zaangażowanie na rzecz pokoju i rozbrojenia. Przypomnijmy, iż walka o pokój i rozbrojenie stały się podstawową mantrą sowieckich hazarów po wojnie, czyli dokładnym przeciwieństwem tego, co robili w praktyce jako główni okupanci Euroazji. Czołowym bardem żdohazarskiej walki o pokój był Ilia Erenburg urodzony 1891. Zmarły 1967. Od lektora, czyli przeżył Stalina. Literat. Pracował w prawdzie, ich niej trybunie ludu. Był wysłannikiem sowieckiej gazety w czasie hiszpańskiej wojny domowej, wywołanej przez agenturą sowieckiej piątej kolumny. Erenburg prowadził robotę wywiadowczą dla NKWD w Hiszpanii. Podczas Drugiej Żydowskiej Wojny Globalnej był głównym komisarzem żydobolszewickiej propagandy. Ponaglał w swoich odezwach bojców Armii Czerwonej do zabijania i rabowania Niemców cywilnych, co było tylko dalszym ciągiem terroru nad przedtem wyzwalanych ziemiach polskich. W ulotce do Armii Czerwonej pisał, cytat, Niemcy nie są ludźmi. Nic nas tak nie cieszy jak trupy Niemców. Christopher Duffy w jego Red Strom on die Reich cytował ulotki, które wyszły spod pióra Arenburga. Cytat. Żołnierze Armii Czerwonej, zabijajcie Niemców. Zabijajcie wszystkich Niemców. Zabijajcie, zabijajcie, zabijajcie. Zabijajcie dzielni żołnierze Armii Czerwonej. Nie ma wśród Niemców nikogo niewinnego. Słuchajcie poleceń towarzysza Stalina i niszczcie faszystowską bestię w jaskini. Złamcie rasową arogancję Niemiek. Bierzcie je jako prawowitą zdobycz. Zabijajcie dzielni żołnierze Armii Czerwonej. Zabijajcie. W jego wojnie. W cudzysłowie wojnie ten Żydo Hazar nawoływał. Jeżeli zabijesz jednego Niemca, zabij następnego. Nie ma dla nas nic radośniejszego niż stos niemieckich trupów, których zabiłeś. Zabijajcie nawet nienarodzonych faszystów. W 1948 roku po wizycie w Izraelu Erenburg pisał w Prawdzie, cytując swoje wystąpienie w Izraelu. U nas nie istnieje antysemityzm i kwestia żydowska. Nie istnieje też naród żydowski, ponieważ ZSRR zamieszkuje jeden naród – radziecki. Izrael jest potrzebny Żydom z krajów kapitalistycznych, w których szaleje antysemityzm. Ciekawe. Czy Hazarzy, którzy przybyli do Izraela jako naród żydowski byli zadowoleni? Gdy Hazar Erenburg odkrył, że nie istnieje naród żydowski. Erenburg zbierał liczne odznaczenia, m.in. Order Lenina i stalinowską nagrodę. W Żydobolszewi szalały tysiące pomniejszych Erenburgów. Zagrzewanie żołnierzy Armii Czerwonej przez Erenburga do mordowania Niemców i gwałcenia Niemek, oczywiście szło na konto zbrodni rosyjskich. Dziś. Wszystkie zbrodnie ówczesnej żydo nie są zbrodniami żydo-hazarskimi, tylko zbrodniami rosyjskimi. Powróćmy do duplikatu Erenburga na gruncie amerykańskim, Einsteina, który robił wszystko, aby podjąć produkcję bomb atomowych. Program budowy amerykańskiej bomby atomowej nie mógł zostać uruchomiony bez aprobaty rzeczywistych władców Ameryki, Żydów z Wall Street. Sasz, rosyjski Żydohazar, który dostarczył list Einsteina Rooseveltowi, był w rzeczywistości agentem Rothschildów, którzy regularnie dostarczali Rooseveltowi duże kwoty na drobne wydatki. Sasz był doradcą Eugenie Majera z banku Lechman Brothers. Dostarczenie listu Einsteina Rooseveltowi było czytelnym sygnałem międzynarodówki finansowej, iż Sasz jest tylko ich posłańcem zaś Einstein i Roosevelt inicjatorami programu. W maju 1945 roku panowie świata, w nawiasie Masters of Universe, zebrali się w San Francisco w luksusowym Palace, aby napisać Kartę Narodów Zjednoczonych. Kilku wybranych z wybranych panów świata udało się na osobne spotkanie w sali ogrodowej. Szef delegacji, w cudzysłowie amerykańskiej, zwołał ten elitarny Sanhedrin ze swoim asystentem Algerem Hishem. Hish to członek CFR, protegowany sędziego Sądu Najwyższego USA, Żyda Feliksa Frankfurtera. Był dyrektorem American Pace of Pacific Relation, instytutu, który doprowadził do zwycięstwa komunizmu w Chinach. His był pierwszym sekretarzem generalnym ONZ. Otwierał sesję inauguracyjną tej atrapy komu internu i kap internu w San Francisco. Ten agent sowiecki reprezentował zarówno prezydenta Roosevelta, jak i sowieckie NKWD. Ekskluzywny super Sanhedrin zebrany w sali ogrodowej stanowili John Foster Dules z firmy prawniczej Sullivan Cromwell, ściśle związanej z banksterską mafią Wall Street. Nazwa tej firmy pochodziła od nazwiska Williama Nelsona Cromwella, nazwanego zawodowym rewolucjonistą, czyli superkomunistą, utajnionym żydobolszewikiem. Grasował on w kongresie, rozdając tam dyrektywy do głosowania marionetkom stanowiącym ten kongres. Averell Harriman. Pełnomocnik nadzwyczajny, który spędził ostatnie dwa lata w Moskwie, kierując z zakuli z wojną bolszewi o jej przetrwanie. To syn udziałowca banku Kuchen Loeb, który finansował rewolucję bolszewicką. Członek Loży Pilgrmin Sassiety Rady Stosunków Międzynarodowych. W latach 1950-55 jej dyrektor. Od 1943 ambasador w Moskwie. W 1950 zostanie specjalnym doradcą prezydenta Trumana, właściwie Harego Salomona Shripsa. Awerel Harriman wraz z Hissem i Stettiniusem, Harry Hopkinsem, człowiekiem Barucha, członkiem CFR i jednym z najważszych Masonów, Charlesem Bochlemem, generałem Georgem Marshallem, stanowili grupę najwyższych graczy na tej konferencji w Jałcie. Bochlem był również delegatem na konferencję w Moskwie, w Teheranie, potem w Poczdamie. Jest spokrewniony z bochlemami, którzy kierowali koncernem Krupa w Niemczech, głównym producentem armat i czołgów niemieckich. Epipanius pisze w swojej książce, że Charles Bochlem przez 40 lat swojej kariery spędził 3000 godzin przy stole rokowań z bolszewikami. Lemont pisał o nim. Był tłumaczem prezydenta Roosevelta na konferencjach w Teheranie i w Jałcie, Zaś w 1945 roku w Poczdamie stał się jakby prawą ręką jego następcy. Po wojnie, to są lata 1953-57, był ambasadorem w Moskwie. Od 1969 prezes Ital-America Funduszu Inwestycyjnego założonego przez Rothschildów i Lechmanów, his John Foster Dulles, Harriman i Cromwell, stanowili nieformalny rząd nad okupowaną Ameryką w sprawie polityki światowej. Wśród tych czterech Żydohazarów tylko sekretarz stanu, Edward Stettinius, junior, piastował stanowisko autoryzowane przez konstytucję. Wszyscy pozostali z tej czwórki byli samozwańcami spoza kręgów oficjalnej władzy. Stetinius zwołał osobne posiedzenie w wąskim gronie po to, aby przedyskutować pilną sprawę. Oznajmić, że Japończycy nieformalnymi kanałami dyplomatycznymi proszą o pokój, co świadczyło o krańcowym wyczerpaniu możliwości militarnych Japonii. I dodał, że bomba atomowa nie będzie gotowa w najbliższych miesiącach. Straciliśmy już Niemcy, powiedział Stetinius. Jeżeli Japonia się podda, to zostaniemy pozbawieni żywej populacji, na której można przetestować bombę. Treść tego oznajmienia była przejrzysta, lecz musimy tu wypuklić fazę początkową. Cytat. Straciliśmy już Niemcy. Oznaczało to, że nie zdążyli wyprodukować bomby atomowej przed kapitulacją Niemiec, więc nie zdążyli jej zrzucić na Niemcy. Co za strata, jaka piękna, Żydohazarska zemsta stracona bezpowrotnie. Jaki wspaniały fajerwerk na cześć ich zwycięstwa nad antysemickimi Niemcami. Jak na to zareagowali pozostali z tego gangu? Ależ panie sekretarzu, powiedział Alger His, nikt nie może zlekceważyć tej straszliwej broni. Niemniej jednak odparł Stetinius. Nasz cały powojenny program jest ukierunkowany na przerażenie świata. Odezwał się John Foster Dulles. Trzeba będzie mieć okrągłą liczbę. Powiedzmy milion. Tak, zgodził się Stetinius. Mamy nadzieję na okrągły milion w Japonii. Jeżeli jednak się poddadzą, nic nie zyskamy. W takim razie, dodał Dulles, Należy ich utrzymywać w stanie wojny do czasu, aż bomba będzie gotowa. Stetinius. Tu żaden problem. Bezwarunkowa kapitulacja. Po chwili dodał. Nie zgodzą się na to. Przysięgali bronić cesarza. W rzeczy samej, powiedział John Dulles. Utrzymamy Japonię w stanie wojny jeszcze przez trzy miesiące aż będziemy mogli użyć bomby przeciwko ich miastom. Zakończymy tę wojnę z przerażoną ludzkością całego świata, który ukorzy się przed naszą wolą. To oznaczało wyrok atomowej śmierci na Hiroshima i na Nagasaki. Edward Stetinius to syn partnera J.P. Morgana największego na świecie producenta broni w pierwszej żydowskiej wojnie globalnej. Został wyznaczony przez G.P. Morgana do nadzorowania wielkich zakupów broni przez Francję i Anglię w Stanach Zjednoczonych przez cały czas trwania tej wojny. John Foster Dulles był wyjątkowo sprawnym podżegaczem wojennym. W 1933 roku wraz ze swoim bratem Albertem Dullesem Udał się do kolonii w Niemczech na spotkanie z Adolfem Hitlerem, który właśnie za ich pieniądze i z pomocą ich mediów został kanclerzem. Pojechali tam, aby w prywatnej rozmowie zagwarantować mu środki na utrzymanie reżimu nazistowskiego. Obaj reprezentowali swoich mocodawców, banki i konsorcjum, Loeb, Kompany i Rothschildów, czyli elitę ówczesnych władców globu. Alger His był złotym księciem, złotym księciem w cudzysłowie, że do bolszewieckiej elity w Stanach Zjednoczonych. Jego nominację po wojnie na stanowisko szefa prestiżowej fundacji Carnegie Endowment for International Peace zaproponował i przeforsował nie kto inny, tylko John Foster Dulles. Po latach His wylądował w więzieniu jako sowiecki szpieg i krzywoprzysiężca. Tamto tajne spotkanie, czterech plus piąty, było osią równie tajnego spotkania, na którym ustalono treść Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Było ono w istocie pierwszą nieformalną sesją ONZ. Karta była celem drugorzędnym, zaledwie formalnym pretekstem. Celem tego sabatu w sali ogrodowej było ustalenie i podporządkowanie im strategii militarnej Stanów Zjednoczonych. W perspektywie rychłej budowy bomby atomowej testowanej na żywej populacji żywej populacji w cudzysłowie Alianci nie zdążyli jej sprawdzić na ludności Niemiec rekompensowali sobie ten talmudyczny nakaz Nekamy, czyli zemsty za pomocą dywanowych nalotów na główne miasta niemieckie eskadrami po 1200-1500 samolotów w niemal każdym nalocie Spopielili m.in. Drezno, zabijając ponad 100 tysięcy bezbronnej ludności. Katedrę w kolonii bombardowali kilkakrotnie. Wkrótce potem zrzucili bombę atomową na hiroszimę Był to debiut bomby A. Spotkanie 4+1 plus w salonie ogrodowym w hotelu w San Francisco dało podwaliny pod rozkręcającą się właśnie psychozę tzw. zimnej wojny. Na fali tej psychozy wybuchły wojny w Korei i Wietnamie. Było to w istocie tylko testowanie i zużywanie zbędnych arsenałów militarnych dla utrzymania produkcji wojennej przez fabryki Morganów i pozostałej bandy ludobójców. Zimna wojna trwała 43 lata. Krystian Rakowski w swoich zeznaniach w 1938 roku ujawnił że pomiędzy siostrzanymi międzynarodówkami, finansową i komunistyczną, musi trwać udawany konflikt interesów, obudowany sprzecznymi ideologiami. Z tych sprzeczności wyłaniają się nowe podstawy do nowych konfliktów. Tak więc Dules, Statinius, His i pozostali realizowali wiernie to, co już dawno wiedział Rakowski jako jeden z wtajemniczonych członków rządu globalnego. Zimna wojna kosztowała amerykańskich podatników 5 bilionów dolarów, co w ówczesnej sile nabywczej zielonego banknotu można szacować na jakieś 30 bilionów dolarów. To w zasadzie niewiele w porównaniu z potokiem bilionów wyciekających z kieszeni podatników na amerykańskie, w cudzysłowie amerykańskie, inwazje wojenne w latach 20. Zimna wojna, zgodnie z założeniami obu stron, nic realnego nie dała żadnej z nich w sensie terytorialnym, ale gwarantowała im ruch w interesie. Republikański senator Vanderberg, przywódca republikańskiej opozycji, powiedział w 1945 roku, cytowany przez American Heritage z sierpnia 1977 roku, cytat: Musimy ich piekielnie przerazić. No i przerazili. 200 tysięcy cywilów spalonych żywcem w Hiroszymie i Nagasaki, włącznie z wieloma tysiącami japońskich dzieci w ławkach szkolnych. Przelazili także zwykłych Amerykanów. Jeden błysk, jeden podmuch i piekło płomieni. Żydzi amerykańscy nauczyli się od swoich bolszewickich idoli. Trockiego, Lenina, Stalina, Beri, Kaganowicza że nie można rządzić bez uciekania się do permanentnego terroru i strachu. Terroru, który wymaga niezliczonych ofiar zgojów, ale i gigantycznych nakładów na zbrojenia. Prace nad konsorcjum bomby miały tajny kryptonim Manhattan Project. Nazwa stąd, że jego twórcą i finansjerem był Bernard Baruch, rosyjski hazard. Ten sam, który finansował swoich psubraci spod znaku trockiego lenina. Baruch mieszkał na Manhattanie, mateczniku oligarchii syjonistycznej. Wybrał on generała Leslie Grovesa na stanowisko kierownika tej ludobójczej operacji. Czujemy się zwolnieni z potrzeby ustalania. Przedstawicielem jakiej to nacji był tenże Graves. To właśnie Graves budował Pentagon. Monstrualny bunkier sił zbrojnych USA. Ten sam, w który uderzył pocisk 11 września 2001 roku, okrzyknięty jako benik porwany przez amerykańskich Beduinów z nakazu Bin Ladena. Mianowany przez króla sionistów Barucha Graves automatycznie zyskał posłuch waszyngtońskich kongresmenów, automatów do głosowania według ustalonych ściągawek. Możni tego Sanhedrynu zawsze zjawiali się na każde skinienie barucha. Dyrektorem naukowym ośrodka został Robert Oppenheimer, potomek bogatej żydowskiej rodziny kupieckiej. W książce Oppenheimer, The Hearts of Risk, autorem Jamesa Kunetka, autor pisze na stronie 106, iż, cytat. Baruch był szczególnie zainteresowany Oppenheimerem w celu obsadzenia go na stanowisku starszego doradcy finansowego. Realizacja projektu kosztowała w przybliżeniu 2 miliardy dolarów, czyli, lekko licząc, dzisiejsze 10 miliardów. Ale czego się nie robiło w celu cholernego przestraszenia gojów świata? Zwłaszcza, że te miliardy pochodziły z ponadku gojów. Żaden naród nie mógł sobie na fali powojennej traumy i nędzy pozwolić na takie fanaberie. Natomiast mógł sobie na to pozwolić rzekomo zamordowany, w cudzysłowie zamordowany, naród starszych i mądrzejszych, których hitlerowcy nie mogli zgładzić z powodu fosy zwanej Atlantykiem. Oni sobie pozwolili. I to z jakim skutkiem? Pierwszy pomyślny test bomby A. Odbył się w Trinity Site, 200 mil na południe od Los Angeles o godzinie 5.29.45 i 45 sekund rano, 16 lipca 1945 roku. Oppenheimer podczas tego fajerwerku podobno, cudzysłów, wyskoczył ze skóry. Ale nieszkodliwie, bo nie tak jak wkrótce potem dziesiątki tysięcy Japończyków wyskoczyło ze skóry w Hiroshimie, potem w Nagasaki. Oppenheimer rzekomo wrzeszczał – stałem się śmiercią, wielkim niszczycielem świata. Bezwiednie miał słuszność. Bomba A była przecież spełnieniem marzeń talmudycznych lokatorów Manhattanu, czyli marzeń o unicestwieniu świata gojów. Naukowo nie mogli być pewni, że wybuch nie wywoła reakcji łańcuchowej i tym samym ich naczelny cel może się spełnić z nawiązką i natychmiast – zniszczeniem świata. Szok Oppenheimera wynikał z tego, że uświadomił sobie, iż jego mesjański lud osiągnął najwyższą potęgę, dzięki której będą mogli spełniać swoje talmudyczne pragnienia o podboju świata gojów. Szwedzki Żyd Truman Chętnie brał na siebie odpowiedzialność za zrzucenie bomb atomowych na Japonię. W rzeczywistości on tylko awizował decyzję oligarchii Kom Internu i Cap Internu. Trumanem kręcili Żydzi z firmy doradczej. The National Defense Research Committee w składzie George Harrison, prezes rezerwy federalnej Javis Conant, Rektor Harwardu, ten dżentelmen spędzał czas pierwszej żydowskiej wojny globalnej, trudząc się pracami nad gazami trującymi. W 1942 roku Churchill, kanalia nie lepsza od tamtych, skierował konanta do opracowania tzw. bomby antraksowej w nawiasie węglikowej, z oczywistym zamiarem użycia jej przeciwko Niemcom. Takie bomby mogły zabić każdą żywą istotę na większości obszaru Niemiec. Na szczęście, w nawiasie dla Niemców, kontant nie był w stanie doprowadzić swojej pracy do końca przed kapitulacją Niemiec. W przeciwnym razie mógłby dorzucić do listy swoich sukcesów naukowych jeszcze masowe ludobójstwo na Niemcach. Mulis pisząc o nim stwierdzał, cytat, jego służba w Komitecie Trumana, który doradzał mu zrzucenie bomby atomowej na Japonię, dodana do jego poprzednich zasług specjalisty broni chemicznej, pozwoliła mi opisać go w dokumentach złożonych do Sądu Odwoławczego Stanów Zjednoczonych w 1957 roku jako cytat «najbardziej znanego zbrodniarza wojennego II wojny światowej». Mullins miał z nim na pieńku przez kilkadziesięcioleci. Jako Gauleiter Niemiec po II wojnie światowej wydał polecenie spalenia mojej książki pod tytułem Spisek Rezerwy Federalnej. Dziesięć tysięcy egzemplarzy wydanej w Obermergau słynne na cały świat z dorocznej uroczystości odtwarzania męki Chrystusa. Do komitetu należeli także dr Karl Compton i James Byrnes urzędujący sekretarz stanu. Przez 30 lat Byrnes był znany jako człowiek Barucha w Waszyngtonie. Ze swoich zysków z Wall Street Baruch wybudował bajecznie luksusową posiadłość w South Carolina, którą nazwał Hope Hołbko Barony. Jako najzamożniejszy człowiek w stanie Karolina był typowym przykładem posła przywiezionego w teczce, kontrolującego także sznurówkę politycznej sakiewki. Teraz Baruch znajdował się na pozycji pozwalającej wspierać nacisk przez swojego człowieka na Trumana, aby zdecydował się zrzucić bombę na Japonię. A teraz wymieńmy w panteonie tych ludobójców z biurka niejakiego Lippmana Siew. Na przekór temu, że projekt Manhattan był najbardziej strzyżoną tajemnicą z końca II Żydowskiej Wojny Globalnej, Lipman siew był jedynym, który miał zezwolenie na wgląd w realizację tego projektu. Na uzyskanie wiedzy o wszystkim, co dotyczyło tego projektu. Lippmann-Siew to litewski żydohazar. Przybył do Stanów Zjednoczonych jako uchodźca polityczny. Lecz trudno ustalić, dlaczego uzyskał ten status jako siedemnastolatek. Może za bolszewickie zasługi jego rodziców? Mieszkał w Bostonie przy ulicy Lawrence Street. Zdecydował się zmienić nazwisko na William Lawrence. Gdyby osiadł w Polsce, zostałby Potockim lub Radziwiłem. Na Uniwersytecie Harvard został bliskim przyjacielem Jamesa Conanta i cieszył się jego opieką. Kiedy szef alias Lawrence wyjechał do Nowego Jorku na stałe, został zatrudniony przez Herberta Bayarda z Hoppie, redaktora i wydawcę New York World, znanego jako osobistego agenta do spraw reklamy Bernarda Barucha. To fucha odpowiedzialna i ekskluzywna na salonach oligarchów pieniądza. Baruch był właścicielem New York World. W 1930 roku Lawrence przyjął ofertę New York Times na stanowisko redaktora naukowego w tej gazecie. Lawrence stwierdzał, who is he, to jest kim, że został wybrany przez szefa projektu bomby atomowej zaledwie jako pisarz, wyłączny rzecznik prasowy tego projektu. Mullins skwitował to pytaniem. Cytat. Jak można zostać, być, rzecznikiem prasowym i pisarzem projektu o najwyższej tajności? Tego on już nie wyjaśnia. Lawrence był jedynym cywilem obecnym podczas historycznej próbnej eksplozji bomby atomowej w dniu 16 lipca 1945 roku. Niecały miesiąc później ten, w cudzysłowie pisarz, zasiadł w fotelu drugiego pilota samolotu B-29 podczas lotu bombowego na Nagasaki. Lawrence nie mógł być zwykłym cywilem. Jeżeli mógł zasiąść jako drugi pilot w B-29, nie mógł być dyletantem pilotażu takiej maszyny, zwłaszcza lotu o takim zadaniu i z takim ładunkiem. Czas naglił. Japonia starała się o zawarcie pokoju ze Stanami Zjednoczonymi. Każdy następny dzień zmniejszał szansę pretekstu do zrzucenia bomby na Japonię w warunkach wojny, a nie pokoju. W ciągu dwóch dni 9-10 marca 1945 roku 325 bombowców B-29 spaliło 35 mil kwadratowych Tokio, co było tym łatwiejsze, że w tamtym czasie Tokio miało znaczną część zabudowy drewnianej. Po tym nalocie doliczono się 100 tysięcy zabitych Japończyków, głównie w wyniku burzy ogniowej. Z 66 największych miast Japonii aż 59 zostało znacznie zniszczonych. Spaleniu uległo 178 mil kwadratowych zabudowy, pół miliona Japończyków zginęło, 20 milionów zostało bez dachu nad głową. I o dziwo, jedynie cztery miasta pozostawiono nietknięte. Były to Hiroshima, Kokura, Nigata, i Nagasaki. Ich mieszkańcy nie mogli przeczuwać, że oszczędzono ich dla eksperymentu z bombą atomową. Rzecz szła o zabicie jak największej liczby ludności. Mullins pisze, że generał dywizji Leslie Graves pod naciskiem Bernarda Borucha zażądał, aby wybrał Kioto na pierwszy cel atomowego uderzenia. Sekretarz wojny Stevenson sprzeciwił się temu argumentem, że jako starożytna stolica Japonii miasto Kyoto miało wiele historycznych drewnianych świątyń. Nadto nie posiadało żadnych obiektów militarnych. Tak więc talmudyczni Żydochazarzy na czele z Bernardem Baruchem zapragnęli zniszczyć w pierwszej kolejności tę enklawę japońskiej kultury i religii. Ta sama satanistyczna rząd zniszczenia obiektów sakralnych i zabytków kultury dała makabryczne skutki w niszczeniu obiektów religijnych w Rosji carskiej po rewolucji 1917 roku. Ten sam motyw legł u podstawy masakry klasztoru na Monte Cassino, który praktycznie nie miał już wojskowego znaczenia w marszu aliantów na północ, czemu zaprzecza zakłamana historiografia tej bitwy. Mieszkańcy Hiroszymy coraz spokojnie obserwowali amerykańskie bombowce sunące nad ich miastem na inne cele. Jak się rzekło, nie mieli najmniejszych podejrzeń, jaką apokalipsę gotują im amerykańskie żydobestie. William Manchester pisze o generale Daglasie MacArthurze w książce American Cesar. Cytat. Była inna Japonia i MacArthur był jednym z niewielu Amerykanów, którzy podejrzewali jej istnienie. Wywierał nacisk na Pentagon i na Departament Stanu, aby były wyczulone na pojednawcze gesty. Generał powiedział, że propozycja pokojowa wyjdzie z Tokio, a nie z armii japońskiej. Generał miał rację. Gołębia koalicja formowała się w japońskiej stolicy, a przewodził jej sam cesarz Hirohito, który wiosną 1945 roku doszedł do wniosku, że wynegocjowany pokój byłby jedynym sposobem zakończenia cierpień jego narodu. Od początku maja sześcioosobowa Rada Dyplomatów Japońskich badała sposoby nawiązania kontaktu z aliantami. Delegaci poinformowali najwyższych dowódców, że cytat Nasz opór dobiegł końca. Dalej zamieszczamy rozdział, jak John Rockwell przestał być amerykańskim hamburgerem który w latach 50. postanowił włączyć się do kampanii na rzecz elekcji generała Macartura na prezydenta i nagle uderzył głową w przezroczysty mur dominacji żydzizmu, który nienawidził generała Macartura. Inny autor, Gar Alperowicz, cytuje generała brygady Cartera Clarka, który stwierdził w listopadzie 1959 roku Cytat Doprowadziliśmy ich do upadku, skrajnego wyczerpania przez wzmożone zatapianie ich statków handlowych i głód. I kiedy już nie musieliśmy tego robić, użyliśmy eksperymentu z dwiema bombami atomowymi. Gar Alperowicz rozmawiał z upoważnienia prezydenta Stanów Zjednoczonych jako jego reprezentant na wszystkie tematy związane z bombą A podczas obrad Komitetu Tymczasowego. Z kolei autor apologetycznej książki o Trumanie, David McCullon, przyznał, że Truman nie znał swojego sekretarza stanu, Statiniusa. Nie miał żadnego doświadczenia w polityce zagranicznej, ani własnych doradców ekspertów. Tak więc zbrodnie ludobójstwa na Hiroshimi i Nagasaki ułatwiło to, że słaby, bez charakteru prezydent Mason pozostawał bezwolnym narzędziem, Bernesa i Barucha. Bomba atomowa była w polityce Bernesa, czyli Barucha podstawowym narzędziem atomowej dyplomacji. I oto, 6 sierpnia 1945 roku bomba uranowa o symbolu 3 myślnik 235. I mocy 20 kiloton została zdetonowana na wysokości 1850 stóp nad Hiroszymą, co zapewniało maksymalną jej niszczycielskość. W proch obróciła 4 mile kwadratowe miasta. Zginęło 140 tysięcy mieszkańców z 255 tysięcy. W książce Kite Beard, Hiroshima Shadows, Cienie Hiroszymy znajduje się oświadczenie japońskiego lekarza, który leczył, leczył w cudzysłowie, niektóre ofiary. Był to doktor Shuntaro Hida. Cytat. Było dla nas zadziwiające, że Hiroshima nigdy nie była bombardowana, pomimo że bombowce B-29 przylatywały nad miastem każdego dnia. Dopiero po wojnie dowiedziałem się, że Hiroshima według amerykańskich dokumentów archiwalnych pozostawała nietknięta po to, żeby zachować ją jako cel ataku bronią nuklearną. Być może, jeżeli administracja amerykańska i jej dowództwo wojskowe poświęciłoby wystarczającą uwagę okropnej naturze ognistego demona, którego wynalazła ludzkość i jeszcze niewiele wiedziała o jego skutkach, to władze amerykańskie mogłyby nigdy nie użyć takiej broni przeciwko 750 tysiącom Japończyków? którzy w ostateczności stali się jej ofiarami. To liczba zbiorcza obejmująca również ofiary choroby popromiennej. Myli się jednak ten japoński lekarz, iż władze amerykańskie, władze amerykańskie w cudzysłowie, znając straszliwą siłę piekielnego demona, mogłyby powstrzymać się od jego użycia przeciwko całkowicie już bezbronnemu, powalonemu przeciwnikowi. Nie znał demonów w ludzkiej skórze. Bernesa, Barucha, Trumana, Einsteina, Oppenheimera i pozostałych z tej bandy mega morderców. Cytat. Moje oczy pragnęły zalać się łzami, pisał doktor Hida. Wmawiałem sobie gryząc wargi, że nie będę płakać. Gdybym się załamał i zapłakał, to straciłbym odwagę i nadzieję zniesienia widoku umierających ofiar Hiroszymy. Na stronie 433 książki Hiroshima Shadows Konsaburo Och oświadczył: Cytat: Od momentu eksplozji bomby atomowej stała się ona symbolem całego ludobójczego zła. To był prymitywny, brutalny demon i najnowocześniejsze przekleństwo. Mój koszmar wychodzi z podejrzenia, że jakieś zaufanie w ludzką moc albo humanizm zaświtały w umysłach amerykańskich intelektualistów, którzy podjęli decyzję o rozpoczęciu projektu zakończonego zrzutem bomby na Hiroshimę. W Hiroshima Shadows piszą o kampanii oszustw rozpętanej w następnych latach na rzecz bagatelizowania skutków tej masakry. Mieszkańcy Hiroszymy zostali rzekomo ostrzeżeni za pomocą ulotek, że bomba zostanie zrzucona na miasto. Powołują się na świadków, którzy widzieli takie ulotki w Muzeum Hiroszymy w 1960 roku. Ale świadkowie zgodnie stwierdzali, że te ulotki zostały zrzucone już po zbombardowaniu miasta. Był to skutek decyzji? Prezydenckiego Komitetu Tymczasowego do Spraw Bomby Atomowej. Decyzja stwierdzała w konkluzji, cytat Nie możemy dać żadnego ostrzeżenia Japończykom. Ponadto decyzja o zrzuceniu atomowych ulotek na miasta japońskie nie była podjęta aż do 6 sierpnia, dnia zbombardowania Hiroshimy. Nie zrzucono ich aż do 10 sierpnia bezpośredni świadkowie i demaskatorzy tego kłamstwa Leonard Nadler i William Jones stwierdzali zdecydowanie, że mieszkańcy Hiroszymy nie otrzymali żadnego ostrzeżenia. W dniu 1 czerwca 1945 roku podczas spotkania Komitetu Tymczasowego podjęto decyzję o rezygnacji z ostrzeżenia ludności. To właśnie James Burns, czyli Baruch, i Oppenheimer upierali się, że bomby muszą być zrzucone bez żadnego ostrzeżenia. Sztab japońskiej Drugiej Armii miał siedzibę w Hiroszymie, gdzie ponad połowa zginęła podczas ataku atomowego. W Nagasaki naliczono tylko 150 ofiar wśród wojskowych personelu stacjonującego w mieście. Podliczono wojskowe ofiary i okazało się, że stanowiły one zaledwie 4,4% ogólnej liczby zabitych w obu atakach atomowych. Więcej niż 95% ofiar to ludność cywilna. W książce Hiroshima Shadows stwierdzono, cytat, ścisłe zniszczenie celów wojskowych nie było istotne. Stoi to stwierdzenie w sprzeczności z przechwałkami Trumana w książce. The Record, Private Papers of Henry Truman, wydanie Harper, 1980 rok, strona 304. Cytat: W 1945 roku wydałem rozkaz zrzucenia bomby atomowej na Japonię w dwa miejsca, zajęte wyłącznie produkcją wojenną. Było to piętrowe kłamstwo. Całkowite przeciwieństwo faktów, zwłaszcza liczbowych, podanych wyżej. Dla niego Hiroshima i Nagasaki zamieniły się w anonimowe dwa miejsca. Prawda była taka, że wiele tysięcy dzieci siedzących właśnie w szkolnych ławkach zostało po prostu spopielonych. Bombę zrzucono, jak piszą w tej książce, ponieważ cytat, kierownicy projektu Manhattan naciskali na użycie bomby atomowej. Byrnes przesiadywał na tych spotkaniach. Generał Graves wydawał się być autorem stwierdzenia, że użycie bomby atomowej uratuje miliony amerykańskich istnień. Przenośna z krainy fantazji. Truman przekonywał, że użycie bomby atomowej rzekomo uratowało życie 250 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Potem mówił nawet o 500 tysiącach. Wreszcie posłużył się liczbą generała Grafsa o uratowaniu jednego miliona istnień ludzkich. W nawiasie, dzięki zrzuceniu tych bomb. Co rzekomo przyspieszyło kapitulację Japonii. Tymczasem wspomniany William Lawrence który pisywał dla New York Times za pełną pensję, jednocześnie drugą pobierając z Departamentu Wojny jako agent Public Relation do spraw bomby atomowej, opublikował opowieści ujawnienia Mullinsa w gazecie New York Times zaprzeczających, jakoby nastąpiło jakieś napromieniowanie ofiar bombardowania Hiroszymy. Na dowód cytował pełne oburzenia komentarze generała Grafsa. Cytat. Japończycy ciągle prowadzą swoją propagandę nakierowaną na stworzenie wrażenia, że wygraliśmy wojnę niesprawiedliwie. W ten sposób próbując stworzyć i podtrzymywać współczucie dla siebie. Tu zakończymy pierwszą część pierwszego rozdziału. Będą chyba trzy albo cztery, bardzo długi jest ten rozdział a moje gardło na więcej nie pozwala.